Witamy serdecznie w audycji mobilnych, audycji poświęconej mobilnej technologii. Jest 6 lipca 2010 roku i audycje razem ze mną poprowadzą Kajtan Kwieński, Łukasz Lewandowski oraz ja, Damian Statkiewicz. W dzisiejszym odcinku podsumujemy następujące news. Qualcomm otwiera sterownik do Adreno przed całym światem. Słów kilka o HTC Touch 2, Komisja Europejska kontra Apple. Kto wygra? HTC opublikowało kod źródłowy jądra systemowego dla Hero oraz Ivo 4G. Tematem dzisiejszego odcinka będzie Windows Mobile kontra Google Android. Zapraszamy do słuchania. No i przechodzimy do pierwszego newsa, czyli Qualcomm otwiera sterownik do Adreno przed całym światem. No kto by się tego spodziewał szczególnie po firmie Qualcomm? Otóż ta firma opublikowała właśnie kod źródłowy sterownika do układu Adreno układu graficznego zawartego w ich czołowych procesorach Qualcomm Starwagon. Nie dość, że udostępniła ten kod sterownika, to jeszcze udostępniła go na licencji Open Source, także każdy może sobie ten sterownik wziąć, pobrać, skompilować po swojemu i udostępnić dalej. No myślę, że bardzo ciekawa informacja, szczególnie znając użytkowników, programistów właściwie, szczególnie na takich forach jak XDA Developers, którzy na pewno wezmą te swoje ręce i z modą, że tak powiem, z tego coś ciekawego. Być może wreszcie wydajność graficzna w urządzeniach na Windowsie Mobile szczególnie się poprawi tego, no ale zobaczymy w przyszłości. Na przykład taki Lio, fajnie by to znaczy, działało. No Lio już fajnie działa. To znaczy Lio dobrze działa, ale no skoro, skoro... sam Snapdragon jest w miarę wydajnym procesorem już w przeciwieństwie do poprzedniego Qualcoma. Ale nie ukrywajmy, że znając choćby to z PC-ów, to jednak z sterowników dość też bardzo wydajność układu graficznego zależy, także no nie powiedziane, no że. Wskazać. I tu właściwie no. też mogą skorzystać programiści, którzy piszą gry, które wymagają jakiejś tam grafiki, prawda? Na przykład yy, to tworzący gry na urządzeniu. No tak. Co z tego Wiem. wyjdzie, no myślę, że okaże się w przyszłości. No bo A może jest... nawet się pokaże jakiś fajny sterownik polepszony, który ulepszy dział urządzenia. No to, to, to tak, jeszcze tego jeszcze taka jedna właśnie zaleta, ponieważ no do, na urządzenia szczególnie właśnie z marki HTC, no, do których jest stosowany ten procesor, powstają w tej chwili porty systemu Linux, także no, w tym momencie jest szansa na pełną akcelerację graficzną w takich portach. no w, aha, aha, jeszcze kompiza no, no, no, no właśnie, <laughs> do tym o tym miałem powiedzieć, że ciekawie by wyglądał kompis na tego, na multitouchu jeszcze. No właśnie, no, no multitouch. W sumie ekran dosyć precyzyjny był, Julio. No, no tak, a no, z tego co pamiętam właśnie w kompicie, tam były jakieś właśnie bajery na tego, na parę kursorów na przykład obracanie okienek we wszystkie strony no jakby, jakby to działało na Leo to bym chyba kupił mm -hmm. <laughs> tak czy ten, siak, ta wiadomość bardzo mnie pobawi. zdziwiła bo nigdy bym się nie spodziewał po tej filmie czegoś takiego także no i tak. brawo no, za to, ja za to, za, za za to należy pogratu pogratulować zdecydowanie żeby jeszcze ta HTC zrobiło ze wszystkimi komponentami od wszystkich na swoich urządzeń to by było co do HTC to później wspomnimy jeszcze w newsie Chyba ostatnim, tak, Bo ostatnim Tak, osta ostatnim A Teraz chyba przejdziemy już do następnego, prawda? Bo Dokładnie. Już... No, wszystko zostało powiedziane. No. no. Słów kilka o HTC Touch 2. O urządzeniu, które dostałem do test. Kitor. <głos> <głos> <głos> Bez przesady. O urządzeniu, które otrzymałem do testów kilka dni temu. Właściwie w piątek przyszło, dziś mamy wtorek, no i szybko czas leci. Sprzęt jak na razie spełnia swoją rolę, nawet dobrze się go użytkuje jako telefon. No i taki napisałem krótki artykulik podsumujący to, co do tej chwili mnie najbardziej w nim wnerwia i to, co najbardziej mi się w nim podoba. Od czego zacząć? To, co mnie wnerwia, czy co mi się, nie, co mi się w nim podoba? Słyszałem, że podoba, się podoba. podoba Ci się sen znaku UVGA czyli mam zacząć do tego, co mi się nie podoba Dobra. A, a więc nie podoba mi się ekran to chyba jest najgorszy element tego urządzenia i właściwie nawet jak już się go nie włącza, to już wygląda źle dlaczego, bo ktoś chyba nie do końca pomyślał umiejscowienie tego ekranu w tej obudowie, wygląda jakby tam był wklejony od jakiegoś innego urządzenia i trafił tam zupełnie przypadkowo skąd czy to nie są jakieś odpadki produkcyjne po Hermesie? nie wiem, to tak wygląda jakby na, tym, yy, na połowie urządzenia była naklejona wielka folia zwłaszcza to się rzuca w oczy, jak jest no dobre oświetlenie. Trochę to psuje po prostu wygląd tego całego urządzenia. O, no, jak już się włączy ekran, to co widać? <śmiech> <Pixelorze>. Piksele widać. <śmiech> Nie wiem właściwie, jak w mniejszych czasach jeszcze montować ekrany ku VGA. Jak widać można. Kitor, mi to od razu się kojarzy z czasami 2005 roku, jakiś wizard Sprawy, Elbez, właśnie. Aby 2000 rok, tymczasem nadal ukazuje się urządzenia. Słuchaj, be, be, bez urazy, ale mój Uniwersal jest 2005 i ma v. Dobra, to jest Uniwersal. No dobra, ktoś tutaj może powiedzieć, że to jest niskobudżetowe, ma być jak najtańsze. No zgadza się, ale no, nie oszukujmy się, ekran VGA wcale nie, był, nie sprawiłby, że to urządzenie by kosztowało 300 zł więcej na przykład. Nie? Tylko 400 nie, no, tak, no, no, gdyby stasz... który zabrał się za produkcję PDA, to pewnie by tak było. <laughs> ale stasz, ja mówię, takie, ja... różnicy, takie różnicy cenowe w tym nie ma, żeby znowu było strasznie drogie. No niestety, dobrze, okej, okay. ktoś sobie pomyśli, że QVGA jest jeszcze ok, znośny. No, ale nie w nowym urządzeniu, tu jest zainstalowany Windows Mobile 6.5, jest to nowy mini start, i kończy to takie duże, widać piksele. To jest wyjątkowo, nie, wyjątkowo nieestetyczne. No dobra, a co Ci się w nim podoba? Poczekaj, już nie skończyłem. Ha, to to. Kurde, Daj mi. Wiesz, Z, daj mi znowu znowu, znowu będzie nas narzekania co do krytyki, no ale. Za, za, za... No, niech narzekają. Zastanawiam się, czy powiedzieć o tym sensie teraz, czy za tydzień, jak będę omawiał system, bo w tej chwili to jest artykuł, on tylko dotyczy samych fizycznych części tego No to, to może to zostaw na przyszły tydzień. No dobra. Chociaż. A ja... No to powiem tylko tyle, że źle ten sens wygląda, lecholer, nie widać. Ja nic mnie wkurza jak na zdjęcie. No. To już takie puste pole pod tym wyświetlaczem. Pod tym wyświetlaczem nie ma pustego pola. Jest zumbar. To właśnie chcę powiedzieć właśnie, sobie, właśnie tym... w pozytywnym. Właśnie w końcu powstało to Zoom to unlock? Później o tym pogadamy. Teraz kolejna rzecz się nie podoba w tym urządzeniu, to nie podoba mi się kłalką. <laughs> Znaczy, nie chodzi mi po prostu o moduł telefoniczny, bo w, o ile w sieciach 2G to ten zasięg jest w miarę przyzwoity, znaczy normalnie to wszystko wygląda, tyle przy UMTS-ie to już nie jest tak fajnie. Na przykład tam, gdzie Nokia 60 potrafiła w plusie łapać wszystkie kreski, no to niekiedy zdarza się, że Touch dwójka potrafi przełączyć się na 2G, bo po prostu nie widzi zasięgu. Także taka lipa, ja nie wiem, zastanawiam się, czy na tego, że tak kiepskie anteny montują do tych urządzeń, czy po prostu ktoś e, spierdzielił sterownik e, pod ten to procesor, znaczy, albo właściwie pod jest... układ telefoniczny e, dla całego systemu Windows Mobile, bo to jest przypadek... E, on tylko dotyczy właściwie urządzeń z Windows Mobile. No bo właśnie coś wspominałeś, że ten twój Magic e, dużo lepiej się sprawuje o No dokładnie, Magic, Magic Hero nawet, e, to urządzenie mają takie, takie same sory, a za, nie ma problemów z zasięgiem. No, mu, Nie mówię, że to jest rewelacja, bo na przykład <głos> do to nie dorasta na przykład taki Nokia 61, ale nie jest tak tragicznie. do Mobile. W tym samym miejscu, na przykład położę Magica, on będzie miał zasięg 3G. że zaraz tacza dwójkę z tą samą kartą z nimi i już 2G na przykład jest. tak, że coś jest nie tak. Mi się wydaje, że to jest właśnie kwestia sterownika. Że to chyba bardziej bo... myślę o Radio akurat, no ale... Radio ROM, ale to do wszystkich urządzeń, wszystkie urządzenia, no, jakie miałem z Windows Mobile i Qualcommem mają ten sam problem. Nie ukrywajmy, że na przykład w wypadku HTC Hermesa, zależnie od radia, miałem Chociaż takie, takie jaja w zasięgu, że no... I dor, w sumie coś mi przyszło na myśl, bo Qualcomm sam moduł radio, telefoniczny, montowany w Toshibach, prawda? Mhm. Tam były procesory, czekaj, G900 jest Intel. Znaczyń, G900 g ma x scala. 900, tam w sumie no. nie było też problemów, więc może po prostu HTC coś chrzani. Miałem też to Shiba G910, ona ma procesor Qualcomm, starszy model, ten 400 MHz, ten pierwszy Qualcomm. I tam też nie było problemów z zasięgiem. Tam jedynie bateria się kończyła, to inny problem. Także może coś HTC po prostu chrzani przy Radio Roma niepowiedziane, znaczy nie wiem szczerze mówiąc czy Radiolomy tworzy tego tworzy producent sprzętu cały czy tego, czy kładą. no bo wątpię, ale... wątpię, żeby oszczędzali na antenach dla palmtopów z Windows Mobile, a dla Android e, przykładali się do tego, to by było po prostu bezsensowne a może tego, może taki sposób na promocję tych urządzeń, kto wie tak, Już... ludzie nagle zaczną kupować sprzęt z Androidem bo ma lepszą antenę <śmiech> Super! No lepszy zasięg, jakby nie było. To nie jest Apple. I no cóż, iPhone. zostawmy, <laughs> zostawmy te spiskowe może na boku. Dobra, I no i właściwie teraz już przejdę do ostatniej miłej rzeczy, czyli do aparatu. A eee, jakaś dziewczyna stwierdziła, robi niebieskie zdjęcia. No faktycznie, coś jest nie tak z tym aparatem. Wystarczy wyciągnąć go na, na powietrze, że tak to ujmę i te zdjęcia wszystkie są niebieskie. To to może nie nad... czy to jest... Coś chyba zepsute jest, znaczy... nie wiem. A może to jest taka funkcja nad... tego do zdjęć z wakacji nad morzem, żeby wyglądały. <laughs> nie wiem, także nie podoba mi się to cholernie. Aparat ma matrycę bodaj 3,2 miliona piksela, ma autofokus, także całkiem to jeszcze przyjemnie. Przyzwoicie wyglądek na tą cenę. No tylko niestety, te zdjęcia są tragiczne. Zresztą zdjęcia, filmy również, bo filmy też są niebieskie. Musi być naprawdę kiepskie światło, żeby film nie był niebieski czy zdjęcie. może sam fakty... postaram się wrzucić na bloga albo na Google. No, może może, może ten faktycznie ten... jakiś tego mody, ten egzemplarz ci to... się trafił. Napiszę do HTC w tej sprawie chyba. Bo naj... później będę pisał recenzję, napiszę, że jest kiepski aparat, to się przepieprzy, że o mój robi dobrze. Nie? No więc wolę lepiej zapytać wcześniej. Jeżeli chodzi o przyjemne rzeczy, o, tu też jest ich kilka, w sumie też trzy, bo tak na trzy podzieliłem, że było porówno, że nie było, że z A więc pozytywną rzeczą jest bateria. Nie zdziwiliście się, że bateria? No bo mhm. po moim uniwersalu już nic mnie nie zdziwi. Alko mi bateria, właśnie, no tutaj bardzo dobrze trzyma, bo ładuje... w sumie. Co dwa dni, ale tak, żeby nie rozładować go do zera. Myślę, że jakbym miał nosić ze sobą ładowarkę i bym się nie bał o to, że gdzieś stracę w połowie dnia baterię, to tak do trzech dni można byłoby dociągnąć. Czyli jest to całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę, że odbiera się dziennie kilka telefonów, pisze się dziesiątki SMS-ów i nie wiem, się grzebie po prostu przy systemie. nie? Więc brawo, nie wiem, co z tym zrobili, bo procesor jest ten sam, co na przykład w Mondzie dwójce. A tam bateria już tak fajnie nie trzyma. No wiem, może być większa pojemność, ale pojemność jest ta sama, 1200 mAh. <śmiech> może no. coś sam system system, jakiś sterownik. Znaczy, no Polak ten sterownik również, jak w tym ee, Uniwersalu, napisali nowy sterownik i zaczął dłużej <śmiech> trzymać, kto wie. No dobra, a teraz kolejny. I też właściwie was zdziwię chyba, bo też to kłalką i muszę powiedzieć, że system działa bardzo szybko. Ja to jest zacz... bardzo wydajnie, nic nie przycina co, nawet co do... sens, HTC Sense nie przycina więc... co do systemu to chyba już to zauważyłeś wcześniej w wypadku któregoś ta, Touch 2 czy też da, Touch 2, że właśnie w tych nowych HTC opartych o i nagle zaczął system szybko chodzić nie? To jest po prostu system pisany pod konkretny procesor ja podaję, podejrzewam, że, tak, że w końcu zostały zastosowane optymalizacje przy kompilacji po prostu tego, żeby to wykorzystywało wszystkie możliwości procesora a nie tak jak kiedyś był Windows Mobile tworzony odgórnie z góry nie wykorzystywał tak. wszystkich możliwości, jakie stwarzało mu urządzenie. Tak, się okazywało, że był wydajny układ, a nie był wykorzystywany tak, tak naprawdę i jeszcze działał wolniej niż, nie wiem, że taki kioma prawda? Te pierwsze Qualcomm, prawda? Pamiętasz dokładnie, to? Dokładnie, dokładnie. Ale pewnie testu tego, testu w TCP prowadziłeś. Jeszcze nie przeprowadziłem, ale przeprowadzę na najbliższych dniach. I dobra, i teraz trzeci, się trochę spieszczać, to właściwie dwa takie plusy, jeden taki duży wchodzą, i jest to obecność mini-jacka. No, w HTC się powiedziało. Będzie... Zawsze stało montowanie tego kretyńskiego złącza, wszystko w jednym. Totalny bezsens żeby jadąc gdzieś na wakacje, chcę na jednym urządzeniu radia, a na drugim yy, muzyki z odtwarzacza, jak ja to często zresztą robiłem, musiałem zabierać dwa zestawy słuchawek, co jest kompletnie bezsensowne. Teraz można wziąć jeden zestaw słuchawkowy i bać w obydwu urządzenia. To jest bardzo fajne, moim zdaniem. Poza tym nie jesteśmy zmuszeni do korzystania z tego kaszali dostajemy, że tak to ujmę, okay. razem w zestawie. No to z dobrymi słuchawkami Al, do słuchania muzyki, albo jakieś, prawda? Albo które się zasypują, No i dobra, kolejny ten plus właśnie, ten pod plus do plusa, to obecność radia, właśnie. Jest moduł. Radio. No to nie, tak dla, dla was, ale dla mnie to jest duży plus. Lubię sobie Ale znaczy, Ja radia nie mówię. słucham ogólnie. No myślę, no że nie, taka. pierdoła. jak się gdzieś pier... jedzie, to jest fajna sprawa. Że taka pierdoła, to jednak powinna być standardem tego typu urządzenia. Pierdoła, nie pierdoła. No, no nie ukrywajmy, że jakaś taka. Dobra, w sumie co to pierdół, No to tak się przyczepię do jeszcze jednej rzeczy. E, o, na obudowie z lewej strony jest takie fajne gniazdo. Ono wygląda tak, jak można byłoby wyjmować karty pamięci na gorąco, jak to się tam mówi. nie? Po angielsku, czy znaczy, dokładnie tłumaczyć. Czyli, że nie musimy zdejmować klapki tylnej. Mhm. No ale tylko tak to niestety wygląda, to jest wprowadzenie w błąd, bo tak, wygląda to tak jakby można było odsunąć, jak na przykład Samsung yy, gniazdo do słuchawek, to tak jak tutaj niby karty pojęci można wyjmować, <grymna> to taka zmyła, trzeba zjąć tylną i po czym dopiero to się otwiera bezsensowne to jest. Chyba chcieli zrobić dobrze, ale im nie wyszło. Znaczy to wiesz, to może takie przygotowanie... Zabrakło przed... materiału. Znaczy nie, to pewnie takie przygotowanie. Woli na tego na no jak tak było? Dobrze. Windows Phone 7, bo przecież 7 ma obsługiwać SD na zasadzie tego, że trzyma tam wszystkie dane w połączeniu tak jakby no i w 7, No 7, to 7 na tym się nie uruchomi w ogóle. No tak, no. ale wiesz, może, może tak się przygotowują do tego, bo tam właśnie Ekran było Ekran Tak, rozgrzewkę robię. No Znaczy muszą popróbować, bo tam przecież właśnie jakby imięmy kartę pamięci tego z Windows to ograniczy nam się tylko do dzwonienia, połączeń alarmowych i tak dalej, ponieważ on będzie wykorzystywał kartę pamięci jako główne, e, główny magazyn. Dalej. Tutaj Łukasz jeszcze wspomniał mm -hmm. na samym początku o tym, że jest dużo wolnego miejsca pod ekranem. No to tutaj mm -hmm. nie jest dużo wolnego miejsca, tylko jest Zumbar. Zumbar wygląda i działa identycznie jak ten stosowany w Touch Pro 2 bądź Dajmondzie Dwójce i spełnił swoją rolę aczkolwiek yy, są z nim czasem problemy, zauważyłem, bo po prostu nie łapie, że tak to nazwę. Po prostu no, przejeżdżasz palcem myślisz, i nie można zdjęcia na przykład powiedzieć. Ale oczywiście działa tylko w aplikacji, nie? No oczywiście, no w przeglądarce internetowej, w przeglądarce zdjęć, no i podejrzewam, hmm. że jakby się weszło na XDA Developers, to jeszcze gdzieś by działało później po blokowaniu <śmiech> czegoś, jak to zwykle <śmiech> bywa. No i Zajem jeszcze, w sumie to wygląda jak właśnie wspomniany Touch Pro 2. i tutaj widzę kolejne nawiązanie do tego urządzenia, bo bok i tył, tylnia klapka, to jest właściwie identyczny materiał, identycznie to wygląda jak w Touch Pro 2. Tylko, że wymiany... Już wiem na co poszedł ten plastik, który <głos》> został niewykorzystany <głos》> przy Touch Pro 2. Ciebie się. Nie, właśnie dobrze to wygląda, wiesz, bo urządzenie nie, kosztuje nowe niecałe 1000 złotych i jest całkiem dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Jest ok. No i poza tym wreszcie pojawił się jakiś, jakaś alternatywa dla HTC Tattoo, bo przecież to jest niskobudżetowy smartfon, od HTC, To jest droższy od tak? używanych tych, tak? Magiców, tak, prawda, ale dobra, nie wnikajmy w to. Także teraz klient ma wybór, może sobie wybrać niskobudżetowy smartfon z Windows Mobile, bądź z Androidem. A właśnie, gu, gu, fajnie, że gu, HTC gu, poszło gu, po rozum, do głowy. Gu, gu, głupie pytania, ale szczerze mówiąc, nie wiem, oczywiście jak ekran rezystywny, nie? Ależ oczywiście, że tak. Jest mniej, wiesz co, jest gorszy niż w niskobudżetowym telefonie Samsunga Vila, poważnie. Wolę Am, pisać amaryśnik? smsy na Vili niż na tym czymś. Wysika pewnie... E, ry, Ta, właśnie muszę pisać rysikiem, bo na tym się nie da pisać. Ale rysik. Ma, ma rysik, A B, i da się pisać, a tu się nie ale da. Ale na, na wyposażeniu co? jest rysik, czy... Jasne, że jest i nawet nie wypada, muszę wow. powiedzieć. Rysik oh. jest sam jak w Touch Pro 2. Wow. Na Magnes? E, nie jest na Magnes, ale nie jest tak zrobione jak w Wizardzie, że szedłeś i nie, nie miałeś nagle... <śmiech> a <bo> tak <śmiech> jak w Uniwersalu. <śmiech> wychodzisz z domu z rysikiem, wyjmujesz nie, rysik. Tak jak kiedyś koledze mało wybijem nie wybiłem. <śmiech> no poważnie, bo wypadł. Tak go wyciągnąłem i on tak To Musiałeś się ładnie zamachnąć. Mojego bloga chyba, Łukasz, nie czytałeś. No Moje nie. Emocji zużytkowania no. uniwersalna. A co leci do baterii? Bata, czy mi się wydaje, że nie leci? Leci, leci. Dobra. A co do baterii, to nie może być tak, że długo trzyma, dlatego bo właśnie ekran jest tylko ku znaczy, nie, to... ja myślę, że to jest po prostu zasługa nareszcie dobrego sterownika i tego, że system jest napisany pod konkretny procesor, ale jest zoptymalizowany. Sam, sam, ten, znaczy sam, sam, tego, hmm. sam fakt, że tego, że on długo trzyma, to właśnie może mieć minimalny jakiś tam związek z układem graficznym i tak dalej, bo jednak nie musi on obrawiać takiej rozdzielczości, nie? No dobra, panowie, bo nie możemy cały czas no. mówić o Touch 2. A czemu? Podsumowując. <laughs> na razie jest okej, okay. da się tego używać. Oczywiście sam tego bym nie kupił do codziennego użycia. ale... Mogę to polecić kobietom na pewno. Nie wygląda kobieco. Jest estetycznie elegancki. Gdyby nie ten ekran, który nie pasuje kompletnie do tej obudowy, to, to bardzo eleganckie urządzenie byłoby. A jeszcze mam pytanie. Słucham. Te przy, przyciski na dole to one są na panelu dotykowym? Haha. <laughs> Całe szczęście nie. Nie są touch? Nie są, tak wyglądają. Fizyczne. Są fizyczne. Wow. Są one są nie fajne. są touch. Nie są tacz, ale to dobrze, że nie są tak. Mi się to podoba, bo w sumie jak jest wszystko touch, to już nie jest tak fajnie. To tak troszeczkę nawiązuje do klasycznych pierwszych topo telefonów. To te, te, te urządzenie. Bardzo mi przypomina na przykład takiego Propeta tylko. No, i ładniejszej obudowie. No i oczywiście Depada brakuje. Czego brakuje? Depada. No niestety nie ma tego. W Tomb Raidera się nie pogra. <grym> tak, na Qualcommie. Przechodzimy do kolejnego Pana. news'a. No właśnie. Synu, chodź na kolację. Parowki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. No właśnie. No. A kolejny news. Ważny kon... temat. A kolej... no, Komisja Europejska vs. Apple. Kto wygra? No cóż, Komisja Europejska, jak wiadomo, nie byłaby sobą, gdyby jakiegoś producenta nie chciała coś pozwać. Tym razem postanowiła zagrać na nerwach Steve'owi Jobsowi i jego firmie. Oczywiście poszło jego produkty mobilne, czyli iPod iPada, i iPhone'a, a konkretnie o aplikację w nim, a właściwie o program do instalowania aplikacji Apple App Store. Otóż no, uznano, że jest to swego rodzaju monopol na te aplikacje, ponieważ nie dość, że tego, że jest to jedyny słuszny środek nie ma innego oficjalnego do instalowania aplikacji, jest jeszcze kontrolowany przez kogoś, jakie tam aplikacje trafią, to jeszcze tym kimś jest producent sprzętu po prostu, robi sobie taką zamkniętą grupę i no z tym chcą e, powalczyć sobie. No myślę, że dobrze. Ja mam takie pytanie. No, ja, myślę, was, ja mam do was takie pytanie. Ehm... Jakby to, jakby to ująć, żeby to można było puścić później na antenie. Uh, Apple, sam, oni sami produkują te urządzenia, prawda? No tak. No znaczy, dobrze. Znaczy sami, jako sami, że Apple y to ma własne fabryki, to nie, nie. Nie, ale to ale jest oni ich są właścicielem tej tak. firmy. Dlaczego ktoś ma im kazać e, udostępniać. E, znaczy wpuszczać do, do, na swoje podwórko z zabawkami inne firmy, żeby sprze oferowały sprzedaż aplikacji. No, nie jeżeli by... chcą prowadzić tę politykę, to niech prowadzą, kurde, po prostu nikt po prostu nie będzie kupował w tych urządzeń, jeżeli Unia Europejska, jeżeli pani na przykład ta szanowna, jak ona się nazywa? Nili Pro. A... tak? No ja, ja, ja, jakoś jej tak. Jeżeli ona uważa, że to jest złe, no to. Ona jest za stara moim zdaniem na to. Czyli co, Damis? Chcesz kupować programy tylko i wyłącznie w Store, Nie wiem, od tak? czego nawet zacząć. To jest po prostu tak absurdalne, że szok. To jest sprawa no. Apple'a. Po co się wpierdzielać? No właśnie. Znaczy wpierdzielają się, jakby nie było dla dobra nas, czyli konsumenta. Dla jakiego dobra nas? No jeśli bo otworzy ten, ten, ten w wyniku jakiś tam... Fakasz, jak to było z tymi ogórkami? Też dla dobra nas nie, nie pozwalano sprzedawać krzywych ogórków, prawda? No pewnie. I bananów. No i bananów to nie słyszałem, ale mówię, jest że mimo, mimo wszystko e, to konsument myślę, że powinien tego, powinien bierać, co tam chce poinstalować no na Dobrze, swoim Ale telefonie. jeżeli kon, no właśnie, konsument chce wybierać, no. no to jeżeli zobaczy, że Apple oferuje tylko z, y, kupno aplikacji w ich sklepie i ceny są kosmiczne, no to kupi sobie sprzęt z innym yes. systemem. Mało systemów jest na rynku. Pójdzie i kupi produkt Microsoftu, albo kupi sobie sprzęt bez żadnego systemu. A czy tu chodzi tylko o urządzenie mobilne, tak? No to na przykład tak. kupi sobie coś z Androidem bądź z Windows Mobile. Jej. No tak, a Windows, za... Windows Mobile wersji 6.5 też by miał własny sklep, Android też Może po sklep. prostu dla Apple'a zależy na tym, żeby aplikacje były, działały solidnie, bez żadnych awarii, bo nie testują, oni nie wpuszczają tam byle czego. A ich klienci na ogół właśnie tego żądają, żeby znaczy z... po prostu sprzęt działał. Z jednej strony tak, ale zobacz, że z drugiej też pewne restrykcje tam są, jakiej aplikacji nie można. No i dobrze, no to kurczę. To jest ich sprzęt, niech oni sami decydują, sprawa, co chcą bo, nad nim Słuchaj, czy to, jest, czy to jest firma europejska? jak Cholerę Unia Europejska się w to wpieprza. To jest firma amerykańska. Słuchaj, ja wiem, że ty to mówisz na siłę. Jeżeli nie będzie zdanie. się sprzedawać w Europie, no to kurde, Apple nie splajtuje. Tak naprawdę gdzie, naj, gdzie największą sprzedaż ma firma? No, USA. A. Na pewno nie w Europie, no właśnie, także dla nich to wiesz. No ale z jakiegoś powodu, jak Microsoft tak się powiedzmy. poddał tymi, tymi wszystkimi, zrobił wersję specjalną europejską Windowsa bez MediaPlayera i tak dalej, nie? To jest komedia. Mm. To jest komedia, naprawdę. No to, ale... czekaj, jakiś prosty przykład. Załóżmy się, że pieczesz chleb. No. Prawda? I nie, nie nagle biega. pani Neely Crows wkracza do ciebie, do twojej piekarni i mówi, że ty tam za mało mąki dajesz. No i co? W obronie klientów. A jeżeli twój chleb się dobrze sprzedaje, no i co z tego? I każe ci sypać więcej mąki. Jaki, z tego, jaki w tym jest sens Mag ten, Kitor? Czy to w ogóle jest e, przykład bez sensu? A nawet nie kupując na, inną mąkę. Nie ma mąkę. sensu, no bo kurde, jeżeli masz klientów i to się sprzedaje, no to jest okej okay po cholerę się w to wpieprzać. Jak to dla dobra użytkowników. Apple wymyślił e, swojego iPhone'a iPada i iPoda i niech sobie robi z nim co chce, kurde. Kogo to? Jeżeli będą źle coś robić, no to po prostu firma splajtuje i tyle. Bo cholera no, no, się tak jest w takie coś. Łukasz, I co o tym sądzisz? No tak jak mówisz, tylko ja bym podał jeszcze może trochę inne, przekształcił ten przykład, że on robi chleb i nagle ktoś chce... I bierze sobie mąkę z jednego jakiegoś źródła, które stwierdził, że jest dobre, sam, sam sobie zdecydował i ktoś przychodzi i mu mówi, że musi klienci dać klienci cenią innej. jakość tej mąki, prawda, i tego chleba, produktu finalnego, nie? I nagle ktoś przychodzi i no. każe stosować gorszą mąkę na przykład i wtedy co? Tracisz może nawet klientów, bo będzie gorszy chleb. No. no tak. No to tak samo może być z produktami Apple, bo jeżeli na przykład ta trafi, zacznie tam trafiać taki chłam, jak niektóre aplikacje w Pocket Freeware na przykład dla Windows Mobile, no to, no to trochę to straci rangę przecież z drugiej strony to też myślę, że to bardziej chodzi nie, nie, już, nie już nawet o to, że to że jest e, App Store że jest e, ta sprawdzanie aplikacji chodzi o tam... to, że nie chcą wpuścić innych firm do zabawy robią sobie znaczy, monopol no, na własną no, no, firmę i do, do, dokładnie, że nie udostępnili jednak żadnej opcji żeby sobie tak normalnie bez kombinowania zainstalować program napisany przez Kowalskiego no i dobrze. przecież on nie musi być w App Store mo mogą no i dawać... dobrze, ja nie jestem wcale fanem Apple przecież, żeby było, przecież mogą przecież przecież dawać przecież gwarancję Mogą dawać gwarancję tylko na działanie programów, które w które webstore są, tak? Ale no tego, ale, ale otworzyć dla innych. ja nie lubię tej firmy. Osobiście nie lubię tej firmy, ale wiem, że jest spore grono fascynatów tej firmy i oni właśnie cenią tutaj to, że wszystko działa ładnie. I, i... Oczy i, oczywiście, Pop... i oczywiście większość tych fascynatów ma tego przeprowadzonego j i zainstalowany tego z CD jakiś program, tak? Nie wiem, nie wnikam w to. Także na no akurat fascynaci, to w tym momencie śmiech na sali rzadko kto używa mhm. iPhone'a nie tego PSJ jailbreaka to się to tak dzieje? samo jak używać Androida bez tego bez zrutowania tak no, tak. no można można poważnie Pewnie. używałeś nie ale, ja ale Androida zrutowanego od ciebie właśnie ale o, o Androida to za chwilę no to już temat odcinka przechodzimy ja do kolejnego newsa A więc HTC opublikowało kod źródłowy jądra systemowego dla HERO oraz IWO 4G, więc ciąg dalszy udostępniania kodu źródłowych, nie wiem, jakaś taka moda się teraz zrobiła. Fajnie, nie? kiedyś no, no. mogliśmy zaczął. sobie pomarzyć o czymś takim. A co to da? Da na pewno to, że będzie można sobie modyfikować system dowoli, jeżeli jesteś programistą. No. Nie wiem właściwie co tu mówić, bo to znaczy, już, już jest... powiedział wszystko w przypadku procesora, bo to jest właściwie to, podobna sytuacja. To znaczy, no jest bardzo podobna sytuacja, tutaj akurat mamy od, od, właściwie podobną, ale odwrotną w pewnym sensie, ponieważ grafika nie jest tak bezpośrednio obsługiwana jednak przez jądro, do tego jest, to poprzez y, jakiś tam system graficzny obsługiwany, a w tym wypadku uzyskujemy sterowniki do pozostałych urządzeń, czyli po, począwszy od procesora, przez jakieś tam pamięci, zarządzanie energią, to wszystko się wiąże, że Można poprawić wydajność Czyli w tym momencie, no nie zdziwiłbym się, jakby nagle tego, nagle ktoś z ktoś deweloper, znowu o tym mówię, forum, usiadł po prostu na tym, zaczął podprogramować i w końcu napisał, kurde, sterowniki, bootloader i zrobił do Samobajla na Hero. Na przykład. daje to, to wielkie możliwości. Na dłuższą ogólnie, metę trzeba... jest to możliwe. Ja popieram taką politykę, bo to naprawdę nie hamuje rozwoju urządzeń, no, a wręcz no. przeciwnie, przy powoduje, że urządzenia są bardziej użyteczne, działa to lepiej, więcej opcji się pojawia, bo jakieś programy mogą lepsze system działa bardziej przyzwoicie można polepszyć po prostu urządzenia no dokładnie firma też zaczyna przyciągać do siebie klientów po do wyboru kupno Androida Motorola bądź HTC co kupisz? Ja kupię HTC dlatego, że będzie większe wsparcie ze strony użytkowników znaczy nie ukrywajmy, że szczególnie w starszych urządzeniach tej firmy było ile takich przypadków, że sterowniki niestety zostały przez producenta mówiąc tak delikatnie skopane o ile w ogóle rozmieszczone. no to tak Qualcomy na przykład Kaiser choćby, no właśnie Kajser. Były... Coś tam niby zrobili, że w Decor Pocket Media Player to działało w miarę sensownie, ale to też nie do końca. No tak. Bo nawet petycje tam pisali do, do, do HTC. Przecież to, samo, to samo akurat było wypadek przy G900 i GoForsa. No, a gdzie... właśnie że tak GoForsa otworzył Źródła? No tam. to by, by, by był szok, przecież taka G900. A co to... z Intelem w, w Aksimie? X51V było. Bo on tak. miał, ilo to miał tej pamięci własnej? 20-20 mega. 6 mega. mega. Tak? tak? A jak było z dostępnością właśnie tego? A powiem Ci szczerze, że nie wiem, ale nie pamiętam, żeby coś była mowa a z tego co kojarzę to... Był bardzo to... wydajny układ No wydajny był, bo miał sterowniki już w Windowsie, ale niestety No właśnie, no wreszcie, No i co wracając jeszcze do tego, do tych urządzeń HTC, to oczywiście nie są to jedyne urządzenia bo dołączyły jeszcze Nexus One Google, tak no właściwie to też jest produkt HTC przecież, tylko brandowany i co tam Magic, chyba Magic. Tak jest. No, teraz tak, te wymienione urządzenia mają otwarte e, wiądra systemowe. Można sobie w nich grzebać dowoli. Wiądra, Będziesz grzebał? Grzebać. Będziesz grzebał? Nie będę grzebał w wiąbrach na razie. Nie mam czasu. Ale chętnie bym, jakby coś wyszło ciekawego, no wiem, bym zainstalował nawet. Grałbyś Windows Windowsa Mobile? W życiu. Właśnie, ale o tym za chwilę dlaczego bym nie wgrał. Co, przechodzimy może do tematu? No właśnie, też tak myślę. iPhone OS-a być <głosy> A więc Windows Mobile kontra Google Android. Android, żeby się ludzie nie czepiali. Ha, kto z was używał obydwu systemów? Ja. Wszyscy. Wszyscy używali, tak? Jakby nie wiełem. To żebym ja nie zaczynał, to wy zacznijcie. Co sądzicie o, o obu systemach? Krótkie zestawienie, Waszym zdaniem. To może o Windowsie najpierw. No to pierwszy. o Windowsie. Niech każdy z nas powie trzy zdania. To Kitor e, jest nawiązany. i negatywne, poważnie. Trzy zdania: negatywne i pozytywne. To znaczy, trzy, trzy zdania: trzy zdania. Pozy... Pozytywnych. No to trzy zdania pozytywne. Ale negatywne będą później. krótkę całą przejdziemy. Przy, e, trzy zdania pozytywne o Windowsie Mobile. U. Pierwsze ogromna. Wiesz, Ach. Nieprofesjonalny ten operatorze. No, nie, nie moja wina, że winow tak działa. Nie e, e, pierwsze zdanie: przede wszystkim ogromna baza oprogramowania. O tak. Która, no niestety, razem z. I to będzie od razu pierwsze negatywne, od razu. Z... Ale nie, negatywne później, teraz Dobra, dobra ci będzie. Nie zrzędź. <laughs> no Będzie, Bo wszyscy zaczną mówić, że to jest audycja zrządzących mobilnie. <laughs> No co, to, co, kolejny plus. Co dalej plusów Windows Mobile'a? No kurcze, mm. problem mam. Bo mm. jednak tak w ogóle właśnie jedyną taką zaletą na obecną chwilę jest dla mnie baza oprogramowania. O, właśnie. I ogromne, no, ze względu na tą popularność co tego systemu wsparcie techniczne ze względu, ze strony użytkowników. Mm -hmm. Łukasz będzie miał najtrudniej zapewne, bo nie można się powtarzać. <grym> właśnie. No, A to trzeci. ja będę trzeci? Tak. <głos> e, trzecie. To ty powiesz, że No jak to systemem jest ciężko wymienić w tym momencie. Jakieś tam trzecią, trzecią te, taką zaletę tego systemu. No to. Ale musisz powiedzieć. <głos> no na siłę to nic nie będę mówił, bo jeszcze wyjdą jakieś. Dobra, ciekawe, ciekawe dobra, dobra, na siłę nic nie będziesz mówił. To teraz ja. No to teraz. A więc przede no. wszystkim rzecz chyba najbardziej istotna moim zdaniem w urządzeniu od PIM, właśnie Łukasz tutaj krzyczy, czyli funkcje takie typowo biznesowe, ka no. rozbudowany kalendarz, e, kontakty, e, notatki, można się... to rozbudowywać jeszcze do nieskończoności, już standardowo jest to dosyć mocno rozbudowane, nie ale ukrywajmy. można je rozbudowywać dowoli. Nie ukrywajmy, Dzięki... słuchaj, ale nie ukrywajmy, że nie tutaj... Nie przerywa się. Dobrze, nie przerywam Ci już, jak tak no zachwalasz tego wajda za film. Mówię, że akurat w wypadku PIMa, no to... To ty tak wychwalasz mobile'a, skoro tutaj akurat palm wymiatał zawsze. Ale wiedziałem, że zaraz powiesz o palmie, ale my to nie jest <głos> tylko palmie. Palm został już dawno wymieciony, więc nie wymiata. Teraz, teraz wymiata mi. No. Trochę wymiata. Chyba też go wymiotą, ale dobra, o tym później. To zmienia faktu, że również się powtarzasz, bo mówiłem o bazie oprogramowania. <głos> się Tylko powiedziałem, że jest dużo programowania, jeżeli chodzi o funkcje biznesowe. Dobra, ko, ko, ko... Zatem nie dodałem to jako drugi przykład, tylko jako opinię. Teraz przechodzimy do kolejnego plusa. Drugim plusem jest moim zdaniem to, że nie wiem, muszę pomyśleć. Wielozadaniowość. Właśnie, wielozadaniowość. Łukasz, no to... jaki ty jest mądry. No to ma, Wielo... ma, ma wielozadaniowość z prawdziwego zdarzenia, bo nie jest to mrożenie aplikacji jak w PalmOSie, bądź dodam, że iPhone ma tak. Chyba to działa tak samo jak w się sprzed 10 lat nie więcej, prawda? Kitor. No, że aplikacja... No, zasada, no, ale, ale nie, to niedawno wprowadzili. No w nie tak, a w się y, kilkanaście lat temu. No, postęp według Apple. No to, to jest to zadaniowość, ona naprawdę działa. Chociaż to później powiem już w wadach, o co chodzi. O ale to jest pierwsze ]ami. tego, to jest pierwsze zdanie dla Łukasza, teraz drugie dla Ciebie. Nie, Łukasz... Hmm? podpowiada, to no Wygram cały te i tak jakby. Przy, przykład. Na razie jesteśmy, remi, remisujemy, bo już podałem dwa. Dobra, trzeci, trzeci, ja ar nie, trzeci argument za. Zastała cisza. Cicho, cicho, cicho. Zaraz wymyślę, muszę wspomnieć. O, to jest fajne. Bo... Można, no, można, no. Z je można z jego poziomu na części urządzeń odpalić Androida. <laughs> lub innego oh. linusa. <laughs> A no to jest zaleta. To jest wsparcie techniczne. Nie wiem, czy to wspominałeś o tym. To jest techniczne, aczkolwiek tego. Aczkolwiek można bezpośrednio z niego odpadać przez haleta, nie? No właśnie. Ju, już może... mam ma wymuszone trzecie zdanie dla siebie. Wygrałem tyle turniej. Przegrałeś. Dobra, ja powiedziałem trzy, teraz słuchasz. Ja jedno powiedziałem. Podpowiedziałeś. To, się nie, to nikt nie kazał ci podpowiadać. Proszę hmm. się cicho. To co mi się rzuciło w Windowsie Mobile? Może lepsza? Więcej informacji jest o sprzęcie. Tak Dobra Łukasz, to jak... ja ci się ten, pomogę. Synchronizacja na pewno. O, tak. synchronizacja, tak jest. Aż plus. To, to muszę coś <grym> o niej powiedzieć, bo ja nigdy nie korzystałem z synchronizacji. Bardzo fajnie działa synchronizacja, to już mówię za Luklewa. No to za Łukasza, bo w sumie nie wszyscy cię znają jako Luklew chyba u nas. No. E, synchronizacja z ActiveSynciem. E, działa całkiem fajnie, można synchronizować e, całą pocztę elektroniczną kontakty, działa to wręcz natychmiastowo przenosi się naprawdę bezproblemowo informacje, ja w tej chwili przeniosłem informacje z Androida na, do Outlook'a z Outlook'a na ten, do Touch'a 2 i to zajęło mi, ja wiem dwie minuty, a przeniosłem wszystkie kontakty wszystkie zdarzenia w, kolenda, w kalendarzu część poczty wow. mhm. ja, że wielki, najlepiej to się właśnie odbywa pod Windows Mobile, tutaj nie ma w ogóle żadnej konkurencji, jeżeli o to chodzi Pomijając mm -hmm. Palma, o którym tu nie mówimy. To dalej. dalej. No właśnie. no właśnie. Y Otóż bardzo ważna rzecz, której was, nikt z Was nie powiedział. Otóż Windowsa Mobile nie trzeba ani rutować, ani jailbreakować. Od razu jest y taki gotowy do użytku. Właściwie od razu to nie jest gotowy do użytku. No właśnie, <gry> tak to jest nie. jego wada, bo nic nie ma sam sobie. Trzeba instalować, ale fakt. to no nie trzeba odpowywać, zgadza się. I w Androidzie też wszystko musisz instalować, nie? Nawet notatnika nie ma. A teraz mobile. To teraz do Wat. I tutaj Lukef może się odegrać teraz. Jako pierwszy zaczyna. Jako pierwszy wady Windowsa mobile. O ja. No to takie no powolność. Tak, tak. ja o, pro... no, no, no, no, Powolność. To. No, każdy się zgodzi. Uu, co jeszcze? Hmm. hmm. hmm. No, bo pozasypiamy zaraz. No właśnie, to weźcie tam coś mówcie, ja będę myślał... Odchodzimy do mnie, ty podałeś jeden argument mhm. przeciw. Mój argument przeciw jest chyba najbardziej istotny. System ten jest cholernie niestabilny. Czemu? Bo to Windows Mobile. Wystarczy, że zainstalujesz trochę dodatkowego oprogramowania i ten system już nie jest stabilny. Przynajmniej nie, nie będziesz mógł sobie pracować tak jak z Androidem bądź z iPhone'em czy innym tam Palmo SM, że obędzie się bez restartów. Przynajmniej raz dziennie, dwa razy dziennie trzeba restartować. No chyba, że jesteś takim użytkownikiem, że no. tylko dzwonisz i piszesz sms, a więc no ja stabilność zdecydowanie przeciw. Brak stabilności jest w tym systemie. Kolejny argument przeciw to to, że system ten został uśmiercony i nie będzie już więcej rozwijany. Windows Phone 7 tutaj właściwie nie chcę mi się na ten temat na razie rozmawiać. Kolejny minus to Kurde, jest ich tak dużo, że nawet nie wiem jaki podać. Hmm, kolejny minus. Multitask. <głos> Nie, multitask miał być. A właśnie, przy multitasku. To jest też w sumie po części wada, dlatego, że sam system ma ograniczenie chyba do 30 megabajtów, Zgadza się? Dana aplikacja może to znaczy maksymalnie tak, już... 30. Tak, oficjalnym tak, oficjalnym takim tokiem programowania, co jakoś tam na przykład programistom opery się udało minąć, do 32 megabajtów bodaj łącznie aplikacja może zajmować. Także jeżeli masz urządzenie z kosmiczną ilością pamięci RAM, czyli jakieś tam najnowsze produkty HTC, to niestety ciężko jest ją wykorzystać, no chyba, że lubisz mieć dużo uruchomionych aplikacji w tle. No i przy tym multi... Bardziej cierpią na tym przeglądarki internetowe, bo one w sumie powinny zżerać trochę więcej no tak. pamięci, żeby to szybciej działało. No i, I gry, multi... ty, ty, No gry właśnie, gry. No to więc ja podałem trzy przykłady. No jeszcze, przeciw... jeszcze Ci do, rozwinę na chwilę ten multitasking, bo na domyślnym systemie multitasking jest wręcz przekleństwem, ponieważ rzeczywiście k słynny krzyżyk, który nie, mi, nie zamyka, tylko minimalizuje. I ten multitasking na się odbija... I ten multitasking na się odbija bokiem, ponieważ wszystkie programy nam zostają, chodzą w stylu, chociaż o tym nawet nic nowi użytkownicy nie wiedzą. Ja pamiętam jak jakiś e, użytkownik forum ostatnio do mnie pisał i pytał, e, mówił, a czy ostatnio, to jakiś czas temu już było, e, że ma uszkodzony system, bo jak klika na krzyżyk, to mu aplikacje się nie zamykają, tylko minimalizują i co zrobi. Czy może zgłosić go na gwarancję? A mógłby spróbować. Gwarancję, bo aplikacje mu się nie zamykały. A mógłby spróbować. Nie <śmiech> by rozerwało ze śmiechu, jakbym był takim serwisantem, ale dobra o, no cóż, cza, cza, czas na mnie no to tak od bardziej technicznej strony przede wszystkim bardzo, bardzo ale to bardzo przestarzała baza kodowa jakby nie było, jest to ciągnięty tego, ciągnięty system od czasów Windowsa C1.0, no który zupełnie inaczej wyglądał zupełnie do innych był urządzeń przeznaczony i tak dalej, tak dalej, także niestety ale to na czym jest obecny, oparte to było przestarzałe, no i niestety za późno właśnie Microsoft się zdecydował na ten krok z zerwaniem z przeszłością i z rozpoczęciem nowym systemem moim zdaniem przynajmniej. Bo ta baza kodowa właśnie powoduje wszystkie problemy z jakimiś tam właśnie wyciekami pamięci, jakieś właśnie niestabilności i no, działanie niektórych funkcji, a nawet ich brak prowadzenia. Wszystko się stąd bierze. No. kolejny minus. Drugi minus. Tuż ekran tutaj. Znaczy to jest plus i minus jednocześnie, ponieważ no co fajniejszą wtyczkę znajdziemy no to jest w tym momencie plusem, ale takie domyślne działanie tego ekranu no nie, jakoś do mnie nie przemawia te, te parę wtyczek z kalendarzem i tego tak, kontaktu na zadaniami w zasadzie niczym więcej. Ale jakże to pięknie, można rozbudować. No właśnie mówię, że to jest zarówno... Starczy ruszyć głową, posiedzieć przy komputerze trochę godzin i może naprawdę mieć świetność. No ale też mimo wszystko większość takich bardziej zaawansowanych programów należących do WAD i innych Wizbarów. VAT, ja tak czyli Vizball Advanced Desktop nakładka na a w której można było takie rzeczy odpierniczyć, że tam w ogóle nam nie brakowało jakiegoś tam pulpitu czy czegoś, ale no niestety większość takich programów była płatna i no nie, otrzyma, Dobrze, nie otrzymywaliśmy tak. tego w standardzie niestety no. kolejny minus? kolejny minus Mobilea jako tak system sam czy można ogólnie działań urządzeń z mobilem? O, nie. No to przecież samego systemu nikt nie kupuje, nie? Urządzenia się kupuje z systemem. To co, lagi w uniwersalu? Być. Znaczy, no ogólnie nie w uniwersalu, bo występowały w wielu urządzeniach. Chociaż jest to stary przykład, bo w nowych HTC nie ma tego. Czy ogólnie, no, no, znacznie to poprawiono działanie kiepskie po prostu no te... ale to producenci właściwie wszystko wzięli wzięli to do, Znaczyli, wzięli to na siebie bo ja to, ja to wezmę, to producenci nie Microsoft Słuchaj, ja to wezmę takim ogółem nie jakoś tam lagi tylko ogólnie całe działanie jako takiego modułu telefonicznego ponieważ tak jak już wspominałem przy bazie kodowej jest ona przestarza, przestarzała nikt nie myślał na początku że będzie to, te urządzenia będą służyły jako telefon komuś i w momencie jak tam koło Windowsa 2000, 2003 właściwie był chyba pierwszy Phone Edition. 2003 SE. Tak, nie, 2000. Znaczy były już 2003 jako taki, ale to jeszcze nie był tego, nie był Phone Edition tak konkretnie dedykowany. Ale już nim się pojawiły te dzwoń, dzwonienia. Nawet 2002, wiesz co, bo tego Wallavi -Wal miał. W każdym razie no, zostało to Arrasza. dodane jako, tego, jako taki dodatek do systemu. Aplikacja, no to było jednak na siłę trochę napisane, ponieważ no urządzenia z mobilem się usypiały i tak dalej, no a teraz wyobraź sobie, że w trakcie rozmowy urządzenie ci się uśpi, a z drugiej strony rozmawiasz godzinę, nie może być to urządzenie cały czas włączone, ponieważ wtedy no bateria nam poleci w tą godzinę, a nie w te 5-6 godzin, które powinno wytrzymać przynajmniej na rozmowach. No i zostało to zmodyfikowane dość poważnie przez to system i no wyszło to jak wyszło. Wieszanie się przy SMS-ach, rzucanie o ścianę uniwersalami w efekcie i tak Wieszanie dalej. Wieszanie się przy SMS-ach. No słuchaj, zna, zna, zna, znam, o, znam osobę, która posiadała uniwersala, no nie wiem, czy jeszcze w tej chwili posiada, ale posiadała go przez wiele lat. Się rad. powiesiła, dobra, to nie... I w hey, moment... kitor, Słuchaj, musimy troszkę się streszać, bo ogólnie zostało nam jeszcze tak mniej więcej 15 minut, a, więc może a, teraz a, a, przejdźmy a do 17? zalet Androida. O. Albo właściwie do VAT. Później przejdziemy do zalet. No to ja może zacznę teraz. Co tak C da... co barutować? No właśnie... Łukasz, nie podpowiadaj. <laughs> Więc jeżeli chodzi o wady, to to, że trzeba w to specyficzny sposób się użytkuje ten system, żeby zacząć z niego tak naprawdę korzystać, to trzeba go właśnie, tak jak Łukasz podpowiada, zrutować, czyli odblokować, jakby ktoś nie wiedział. Dopiero wtedy można bawić się tym systemem, można wykorzystywać różne jego funkcje. Na przykład można przeglądać pliki, bo chyba to jest nad niemożliwe bez zrutowania. Łukasz, dobrze mówię? Jakiś taki dobry edytor, ten, przeglądarka. Nie, no jest. Można chyba tego bez Astro, nie? Ale to jest jadostwo. No to ja tylko z niego korzystałem. Mówi o czymś porządnym No dobra. Także rutowanie Kolejny minus to, to... że na razie nie ma urządzeń fajnych z tym systemem. O. Brakuje urządzeń z dobrymi klawiaturami przede wszystkim. Cicho. Czegoś takiego, jak na przykład było pod Windows Mobile. ja więcej jest Motorola. Milestone jest... Jak to HTCG 1, jak ktoś tam nazywało? Spokojnie, tak jak. Tak Dream jak, chyba się. Nie, tak jak Dream ci mówiłem, Ale Dream to shit, to pierwszy Android mało pamięci, Ja no, na chyba maksymalnie 1.5 można zainstalować, więc odpada, a Milestone jakoś nie mam przygotowania do motoroli za bardzo, poza tym cena zbyt wysoka. Spokojnie powstaje pod tak tego porób, Androida jest. na Uniwersala, także wiesz. Dobra. <laughs> e, kolejny minus Androida, moim zdaniem, to jeszcze jest e, to, że jeżeli kupuje się urządzenie nie firmy HTC, to ten pulpit i to wszystko jest beznadziejne kompletnie nieużyteczne, sens tak naprawdę dodaje sensu ale tylko wypadku wypadkąd ale... no mi się nie podoba znaczy, inaczej, w Androidzie 2.1 już tam to fajnie trochę wygląda ale Android 1.5 to totalnie beznadziejna sprawa znaczy już, już to co było tego już to co było w tym, w tym, kilo, Dalej, tym testowaliśmy no. to właśnie już fajnie chodziło nie? No jasne, że chodzi, a Hero to jest... On miał, jeden, corycie, on miał chyba 1.6, nie? 1.6. No. Hero 1.5 chyba. 1.6 chyba. Łukasz, się Łukasz daje, u myślę. mnie jest 1.6 czy 1.5, bo już nie pamiętam. Chyba jest 1.5. Tyle flaszowałem, że... A 1, To jest właściwie 5. chyba znaczy to samo ten... co Hero, tylko zakrąglone i <głosy> z gorszym aparatem. Yy, no i nie masz tego, czujnika światła, jak mówiłeś. A, no właśnie, przekroju. nie masz banana. Ale za to właściwie, bo tutaj jest często widać napis Hero. Na przykład I w za... nie czeka nie masz tym całym systemie do robienia backupów tam też przecież to od Hilo pochodzi nawet jest zapisane. No, no dobrze nie róbmy w topu teraz ty Łukasz, mniej Negatywy, negatywy negatywy wiesz że powiedziałem jeden w rucie no co jeszcze kurde Androida to tak dużo wad nie miał bo fajnie się obsługuje ale no to powiem no to powiem to co to co do Windowsa Mobile tu powiedziałem tam jako zaletę tu powiem, jako wadę, że no PIM, organizer... No, to można rozbudować trochę, ale to i tak kuleje i tak. Znaczy ja sobie taki tutaj pseudo zrobiłem w tej chwili, w sensie. Znaczy, no kiedyś może zdjęcie zmienię, jeszcze by się chciało. A podpowiem Ci coś, co może być wadą. Wiesz co? Eee, mhm. Mi na przykład się nie podoba, że jest ten system trochę ponury. <śmiech> w sensie takim, że takie <śmiech> szare albo czarne i nie ma... Jeszcze... <śmiech> znaczy mi się to podoba czarne, ale naprawdę nie wszyscy lubią czarne wszystko trochę brakuje mm. kolorów w tym systemie. Możesz tapetę ustawić kolorową. Tapetę, ale w menu już to wszystko jest czarne. No tak, wszystko. Chociaż w 2.1 tam już widziałem kolorki, tej ikonki takie kolorowe bardziej. O, no, no. O, o, o ta ta coś ten... się dzieje z tym, się rozwija. O tapetach ci może słuchać, podpowiedzieć? Nie, nie, nie, nie, słuchacz nie używa tapety, dobra. E? nie, nic, nic, nie, nie nieważne. Kolejny, kolejny czy nie kolejny? Będzie minus mm. A to raczej nie. A ty, Kitor? No to tak. Systemy oparte i Linuxa, ale wszystko w Java. I to, żeby było śmieszniej, to Java jest jeszcze tak okrojona, że nie potrafi odpalać programów napisanych w Java, tylko programy dla Androida. Owszem, ktoś tam w końcu zrobił, poszedł po rozum do głowy, ale niestety nie, nie z HTC, nie z Google i tak dalej, tylko jakiś użytkownik tego programista. I z tego co wiem, został napisany jakiś tam program przerabiający te wszystkie programy w Java, aby odpalały pod Androidem. Druga taka rzecz, która no mi przypad, przy, w przypadku przynajmniej Hero tak, no, bodała, działanie klawiatury, szczególnie na no Nie potrafiłem na tym pisać. Tak tym się nie da pisać. No właściwie, wiesz co, jest taka śmieszna sytuacja w trybie, zaraz, portrait to jest ten... Pionowy. Tryb pionowy, to w trybie portrait pisze się lepiej niż landscape. A bo ja, że to ja w landscape... Ja no, to, jest ekranu, chyba nie to znaczy ja słuchaj, nie napisałem... Mm, znaczy słuchaj... na ekranie. ja to mam od ponad... Mam już to prawie dwa tygodnie i... Ponad dwa tygodnie, tak? Łukasz? No. Ponad dwa tygodnie to mam i powiem Ci szczerze, na tym się nie da pisać, bo ekrany... Tam się chyba taki sam ekran dotykowy jak w Hero, u mnie w Magicu. Znaczy? On jest po prostu za bardzo czuły to znaczy czuły, nie czuły, ale wiesz sam system też ma trochę tu do rzeczy, ponieważ na przykład jakbyś dostał do ręki Leo, to tam byś już nawet w żadną literkę nie trafił za pierwszym razem przynajmniej ja to tak odczułem, może mam za duże palce do tego ale tam był o, ekran proszę, z... a weźmiesz na przykład takiego iPhona, którego często krytykujemy i tam a no mimo, mimo wszystko Leo miał ekran 4-3 cala, gdzie te klawisze były sporo większe, ja nie mogłem trafić, a łatwiej mi się pisało, chociaż no nie ukrywam, że do dupy za przeproszeniem na tego na Hero, który ma sporo mniejszy ekran nie? No dobra, może sobie zmienić klawiaturkę w Lyonie? No w Leo można zmienić, no ale to jest no. mimo wszystko ekran dalej, mógł, ten też nie dotykowy. To jest ta nie ma... Tak, pojemnościowej te klawiaturki wszystkie dla Windows Mobile, które usprawniały pisanie na przykład, to one głównie były przeznaczone pod rysiki tak naprawdę. Gdzie rysik będziesz używał do ekranu pojemnościowego? Tak? <laughs> no dobra, ale do Lio no tak. pewnie ktoś też zrobił. Możliwe, ale jakoś to no. bardziej widzę. No. Zatem... taka... Jak mi teraz zaczyna... Leo to tak zaznaczam, że jest to HD2, jakby ktoś nie wiedział, bo tutaj jakoś tak powszechnie używamy nazw kodowych. Przynajmniej wiadomo o co chodzi, a nie tak jak kiedyś nas za pierwszych i drugich, że tak powiem, HTC, kiedy były wszystkie brandowane, nie wiadomo było, o którym mowa, nie? No. Ale tak myślę jeszcze o tym Androidzie, co by tutaj... Troszeczkę tak... kitor się streszczaj, bo strasznie zarzucić. przyciągasz, a czas nam się kończy, jeszcze musimy zalety powiedzieć. Praszam, no, to, no to na razie nie zarzucam, chociaż powinienem cię popoganiać przy tych, przy, no. przy te komentowaniu Tatch 2, no ale. Wiem, właśnie. Dobra, Dobra mniejsza, mniejsza o to, to ole, olewam, olewam tego, olewam konkurs na najdłuższą, na najwięcej argumentów, dawaj tego, dawaj zalety. Teraz, teraz. to jest pozytywne, no to przy, pozytywne moim zdaniem jest to, że system bardzo dynamicznie się rozwija. Tyle aktualizacji w ciągu roku nie miał żaden system no. jaki znam, żaden. Nawet na pecety. Jak więcej to? Linuxa, nie? Po no, no, mięscu, no, no, właśnie. Linuxa, który jest darmowy. Aktualizacje codziennie po tego. Tak, grano, wielki plus, coś się przynajmniej dzieje. No i właśnie może wreszcie kolorowy się bardziej stanie. O, coś nadsłyszałem, że ma być od nowej wersji. Zobaczymy. Frojo się miał nazywać Frojo. No tak Frojo, -frojo, tak? f -frojo, f frojo na uniwersalu między tego, między naciśnięciem ekranu, a tego, ale no, jest tak, pół minuty, no, także tak, tak, wiesz. Sam, jak... no. <laughs> Cicho sam chciałem kupić. Wiesz, jak więc. się fajnie nim tego, nim gwoździe wbija? Dobra, kolejny <głos> punkt to to, że fajnie się synchronizuje ze wszystkim, co Google popełniło, że tak to ujmę, czyli Google Kalendar, Google Gmail i to wszystko mm -hmm. tak. Bardzo fajnie działa. Jak ktoś tego intensywnie używa, to będzie wzięty. bo wreszcie coś się pojawiło, co dobrze się z tym synchronizuje. No trudno, żeby to nie, nie Google zrobił. Trzecia sprawa później. to, że jest to system bardzo nastawiony na funkcje internetowe i te funkcje internetowe tam naprawdę działają. Z czego nie mm. można powiedzieć tak naprawdę o systemie Windows Mobile, który można śmiało powiedzieć na siłę to wszystko. No to fakt, że jak używam Co opery... Nam. Funkcje internetowe po prostu działają idealnie. Tutaj bardzo szybko się streściłem, wymieniłem czy pozytywne rzeczy. Teraz wymagam tego od was. <śpiewamy> Za ty, ty. duże masz wymagania. <śpiewamy> jak Windows Vista, tak <śpiewamy> duże wymagania. No bo wymieniłeś te najważniejsze właśnie zalety tego systemu, jakby nie było. No dobra, czyli nie masz nic do powiedzenia. Szybkość, bo, bo, bo, bo. Szybkość nie, mówię. nie, no szybkość, no to Łukasz mówi szybkość. No, zgadzam się, system działa bardzo szybko, bałem Stabilność. się Stabilny jest, zgadzam się. Jak Zastanawiam się, jak działa ten multitasking, czyli wielozdaniowość. Ten, to jest o. chyba też zamrażanie aplikacji, chyba? Nie, nie jest. Gadu, gadu działa w tle. No ale w tego, na Palmach Czy trzymam home, to dzieje się to samo, co w tym, w Windows Mobile, czyli uruchamiają się, jest, pojawia się lista aktywnych e, aplikacji, to samo, jakbyśmy wcisnęli alt i tab To znaczy samo tego, to co podałeś w gadu-gadu, to akurat jest taki mały to, jak głupi przykład. Tak, to przy to może tej... działać nawet i w Javie w tle, no, ale nie o to... to nawet, nawet w Palmach to działało w tyle. Tak, tak, tak, ale jest no, chyba jedna wielozdaniowość normalna. Będę musiał mieć trochę czasu, żeby... Będę musiał w przyszłości zaplanować sobie trochę wolnego czasu, żeby pogrzebać w tym systemie, bo w sumie sam jestem ciekaw, jak on tam do końca jest zbudowany. Po to właściwie go wziąłem. Wziąłem sprzęt dla systemu. Chociaż jestem zadowolony. No właśnie, takie podsumowanie. Właśnie jestem zadowolony, o dziwo, bo nie, tak bałem się trochę tego systemu, ale już po prostu Windows Mobile dla mnie się przejadł. Ten system dla mnie już umiera. Naprawdę, jakbym miał uży używać urządzenia tylko i wyłącznie do pracy, to coś bym jeszcze pewnie kupił z Windows Mobile. Na pewno starszego trochę, bo z ekranem pojemnościowym nie chciałbym lio, bo te funkcje naprawdę by straciły sens. No. A czy nie chodzi mi o nakładanie. No bo to jest nonsens, tak? A tak rysikiem fajnie się wszystko zarządzało, no ale przy, przy tym, że używam to do zabawy, tam od czasu do czasu jakąś notatkę zrobię, czy sprawdzę pocztę, no to sprawdza się system. Bardzo fajnie działa. A poza tym nie ma za bardzo wyboru. No co, palm E, został no. wybiony ten WPOS tylko jest na pan Pri na urządzeniu, które wygląda jakby zostało zaprojektowane, nie wiem, w 5 minut. wygląda jakby miał zespół Dauna. E, e, a iPhone'a nie kupię, bo to iPhone. jak ktoś słucha podcastów, to wie, dlaczego nie kupię. E, Windows to co, Mobile biznesy. to nic nie ma, to już powiedziałem zresztą. No i zostaje Android, który się rozwija dynamicznie, ale niestety nie ma ciekawych urządzeń z tym systemem. Niestety. No, mi się trochę podoba Hero, raczej tak z wyglądu, nie? ale kurczę, on nie ma klawiatury że miał. Żeby A milestone? Był, żeby milestone. Milestone, Ciężka sprawa, bo tak naprawdę to kosztuje trochę. No dobra, ale jakieś, no, jak jakieś więc, więcej pierwszy. pierwsze, pierwsze no to drugie. Jest. Bo nie ma innego. tak w sumie mam w planach kupić Milestone'a ale mhm. jeszcze musiałbym pomyśleć. Ja jeszcze tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo jeszcze zostaną Okian więcej, tylko że inna sprawa, znaczy nie podoba mi się jej wykonanie trochę, ona jest tandetnie wykonana. I ten ekran jest trochę za mały, ale system jest bardzo fajny. Gdyby coś wyszło z Maemo 5, to myślę, że. No miałbym ciężki orzech do zgryzienia. Czy kupić coś z Androidem, czy kupić coś z Maemo? Znaczy, jako aż chyba na Maemo bym postawił. Ale dziwo. Znaczy, słuchaj, um... akurat na tego, na N900, z tego co wiem, istnieje już bardzo zaawansowany pod Androida, także może się skończy na to, że kupisz na 900. Znaczy, wiesz oba. co? Wie, cenię w Androidzie jedną rzecz teraz chcę jakąś aplikację, wchodzę w Google, czy znaczy nie, to się nazywa Market. Android, Market, Android Market i tam już wpisuję wyszukiwarkę i on mi znajduje. Naprawdę szybki proces instalacji, w ogóle, no. jest, po prostu wyjmuję urządzenie, tak. urządzenie z kieszeni i ono jest gotowe do użytku. Nic mi się nie zawiesza. Wszystkie aplikacje uruchamiają się natychmiastowo. Chcę to sprawić w internecie. Nie użeram się z przeglądarką, która się wysypuje. Jeszcze należy dodać o tym, jak zmieniać romy. A właśnie, to, to super romy się zmienia. Z karty SD wszystko się bawa. Znaczy To w HTC jest. Nie wiem, czy HTC, tak? w Motorola. Ja też nie wiem, bo jestem początkującym androidowcem. Właśnie to mi się spodobało, jak Łukasz siedział na stołówce i zmieniał e, romy po prostu. No, radio sobie w 15 sekund. Backup Pełen backup całego systemu. Robisz z poziomu... To jak to się nazywa? Recovery. Recover, wchodzisz w tryb recovery, tam robisz sobie backupy czyli całego co, systemu. Żadnego co? nie trzeba oprogramowania instalować jak pod Windows Mobile. Trzeba było kupić SBB. SBB no, chyba się backup, który kosztował trochę kasy. Czyli co na tego? Na Androidzie się radio wgrywa 15 sekund, a na Uniwersalu 20 minut. No, no. tak. każdy to, to wgrywał. Świetna no. sprawa. Backupy się 5, robi szybko, 100%. wgrywa się je tak samo szybko, prosto. Romy tak samo, wrzucasz zipa na kartę SD, wchodzisz w tryb recovery i no, wczytujesz ten rom. na sprawa, że on się później długo uruchamia za pierwszym razem, a jest dobrze. No, ile um, się... tam, tam czasu jeszcze zostało? No, jakieś 5 minut. Ale po powiedz, powiedz mi, że tego, że mobile za pierwszym razem się długo nie uruchamia względem tego, co jest później. Ale w porównaniu z Androidem, chłopie, 15 minut nawet Android ostatnio się uruchamia za pierwszym no, <śmiech> Aha. No, ale już później działa normalnie, bo to wiesz, te sensy, niesensy, to zanim się <śmiech> No co, przechodzimy do podsumowania chyba. No, tak myślę. No. Więc to była audycja mobilnych odcinek któryś tam? Któryś? No, ktoś ostatnio pytał, który to już odcinek był. Ja nie wiem, przestałem to liczyć. Było już trochę tego. W sumie nie wiem. Kitor, od kiedy my nagrywamy właściwie? Audycja mobilnych od kiedy? Nawet nie wiem, słuchaj. No właśnie, a ogólnie podcastujemy chyba już od ponad roku, więc. A to mój trzeci jest ten teraz. Szt twój trzeci raz, okej. Ok. <laughs> następny odcinek najprawdopodobniej już poleci na żywo. Udało mi się z Hugo uzgodnić i z Martinem, żeby będzie kiedy? Lecieli w piątki o 21 na żywo. Ten piątek? W ten na pewno nie, bo w ten niestety coś mi wypadło i przełożyliśmy. Mieliśmy być ten piątek. Będzie za tydzień. Najprawdopodobniej o ile wszystko załatwimy, o ile tam podrzucą mi wszystkie programy. Wiem, że mamy zielone światło na dawanie, więc jeżeli ktoś będzie chciał nas opierdzielić na żywo, to niech <śm> <śm> <śm> zaplanuje sobie wolny czas na piątek za tydzień. Od mm -hmm. 21. Będzie można do nas zadzwonić, zadawać pytania, opierdzielać, robić co się chce. Ogólnie audycja będzie chyba ciekawsza trochę. I poszerzymy trochę właśnie tematy. tematykę. Będziemy bardziej otwarci na nie tylko mobilne technologie, ale o systemy operacyjne. Trochę o Linuxie będziemy I mówić. Teraz nie jak nie zaczniemy, zaczniemy gadać o Linuxie, to już nie przestaniemy. No. Trochę więcej humoru to. będzie, bo będzie więcej osób. Będzie chyba nas. na tam? Pięciu? pięciu? Pięciu? Pięć. Pięć osób będzie, także będzie fajnie. Ogólnie każdy z nas będzie prowadził audycję, więc będzie oryginalnie w miarę. Nie będzie każda audycja taka sama. Tak? Każdy no, zaczynasz to... Każdą ty... zaczynasz inaczej. Każdy przecinek inaczej, tak. Tak. inaczej stawiasz. <laughs> Bardzo śmiesznie. No i co? Zapraszamy w takim razie do słuchania nas na, za tydzień. Nie wiem, czy we wtorek będziemy. Jak będziemy w piątek na żywo, to chyba we wtorek nie będziemy nad, nadawać. Nie wiem, jakoś to będzie trzeba załatwić, no, żeby zapraciamy. było po tego miejsca w ramówce. Zapraszamy też do komentowania, do oceniania. A jak już chcecie krytykować, to proszę konstruktywnie krytykować. Bo krytyki nie, bo nie, nie tego, nie... Nie, nie, nie, nie, bo nie, no to jest... <śles> Ja szczerze czegoś takiego w ogóle nawet nie czytam. No i tematy proponuje. Ale ostatnio mi się podoba. No właśnie tematy proponować. Tu trzeba Łukasza słuchać. Podoba mi się to, że coraz więcej Trochę. osób krytykuje konstruktywnie, ale też i chwalą. Chwali coraz więcej, coraz więcej osób słucha. No to no żeby ci się nie podobało, że chwalą. No cieszę się, że komuś się to podoba. Ten wyjątkowo nieprofesjonalny podcast na luzie. No właśnie, hmm. chyba żebyście chcieli, właśnie, jeżeli chcielibyście, żebyśmy byli bardziej profesjonalni, to mówcie, nie? Bo to wtedy chyba stracił swój urok ta audycja. Albo żebyśmy nagrywali z mobilnych urządzeń. No to, by, o, to, to, to byłoby bardzo ciekawe. To by, z to by Właśnie, audycje mobilne, mobilna audycja. Muszę to... obrobić naszą audycję, którą nagraliśmy na Contest Campie. O nie. O tak, ale bubel. Weź to, weź to skasuj. Nie skasuję. Specjalnie to puszczę. To znaczy podejrzewam, że jakbyśmy się połączyli ze Skype'a ja z Uniwersala, ty z Medzika na miejsca tego, a... Nie Chyba, że przez Google Talk. No to nie wiem, to przez Google Talk, jak jest na Uniwersala. ona jakiś tam Skype. jest Google Talk, z tego co pamiętam. Dobrze mówię? Było. Jak... Mm, tak. No, To się połączymy i jakoś będzie tego taka, że po zsumowaniu tego wszystkiego będzie słuchaj tylko pisk, które... A jeżeli tam. chodzi o audycję taką mobilnych mobilnie, to może z brzegu coś będzie? Kitor? No może, nie wiem. Niewykluc wykluczony, ale to, to jest wtedy jeszcze, będzie audycja linuksowa. Tak. To jest jeszcze sprawa płynna. To też A, dokładnie. Dobra, no i właściwie tym oto płynnym akcentem kończymy nie. dzisiejszy odcinek. Mówił do Was Damian Statkiewicz. Kajetan Krychwiński. I Łukasz Lewandowski. Syn Parówek. <laughs> do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć. Ja